Alienation, Japan, manga, konga, naked lunch, hunt. Witam wszystkich Bar z przepięknego Kobe. Mamy coraz ładniejszą pogodę już prawie lato. Wydaje się również, że pora deszczowa odpuściła sobie i generalnie w tym roku nie przyszła, albo jeszcze, albo już. Nie żebym narzekał specjalnie na to, ale no wiadomo. W ten słoneczny poniedziałek chciałem mówić o rzeczy, która ma związek bardziej chyba z Mangą niż z anime tym razem, więc fanów japońskiego komiksu w szczególności zapraszam na ten odcinek, gdyż będzie to odcinek z małym wystąpieniem gościa zdalnym. W dzisiejszym odcinku chciałem mówić o takim fenomenie, który się nazywa Dozięsi, i który w takiej skali występuje chyba tylko w Japonii. Fanowie komiksu wiedzą od razu o co chodzi Dla tych, którzy się nie orientują Ja może wytłumaczę, bo y, To jest bardzo ciekawa rzecz Do dziś to są y, mangi, ale nie tylko y, Bo to mogą być również Albumy z ilustracjami, książki Które są publikowane Nie przez wydawnictwa Tylko za pomocą środków własnych autorów No to mogą być Osoby, ale też to mogą być Grupy, które się zrzeszają I publikują sobie takie dojinshi i tego w Japonii jest masa, tego jest bardzo dużo. Podejrzewam, że było tego jeszcze więcej, ale teraz kiedy powiedzmy internet i te wszystkie e, takie strony do publikacji, mang elektroniczny e, wchodzą powoli do użytku. Tego się będzie robiło, mniej podejrzewam. Ale jeszcze aktualnie jest to bardzo popularne i możemy te do dzień kupić w wielu miejscach. Możemy je kupić przez internet, oczywiście, jest bardzo dużo różnych serwisów takich które się tym zajmują tylko tymi wyłącznie albo serwisów sklepów po prostu, czyli faktycznych księgarni, które mają w swoich tam stronach internetowych księgarniach internetowych działy specjalnie przeznaczone na dozień się właśnie. Ale też możemy te mangi kupić bezpośrednio, czyli są normalnie sklepy, które się tym zajmują to są zarówno małe takie sklepiki, jak i duże księgarnie, czyli na przykład melon books i tak dalej w których te do są wystawione normalnie na półkach. No i w samym KOBE są chyba z trzy czy cztery takie sklepy, w których można do kupić normalnie, sobie później kupić. Nie możemy też oczywiście zapomnieć o eventach, czyli takich zlotach komiksowych, nazwijmy to. Są to oczywiście rzeczy kompletnie inne niż w Polsce. Tam normalnie wykupuje się stoliki, żeby te do właśnie można sprzedawać. No i taki najbardziej znany chyba komitia y, ostatnio osiągnął już setną edycję. Tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy y, do kupienia, do obejrzenia. Przy czym właśnie te dodzięsi stanowią bardzo duży procent sprzedawanych rzeczy. To są zwykle mangi, które są rozmiaru takiego ala A4, trochę mniejsze może. Nie za grube, y, bardzo kolorowe. Co ciekawe, jakość rysunków w nich jest czasami nawet lepsza niż w takich mangach seryjnych, ponieważ ci rysownicy czy te grupy rysowników, którzy te dojdzie -si produkują, oni czasami poświęcają więcej czasu na taki bardzo bardzo cienką tą mangę i te rysunki są naprawdę wysokiej jakości. A poza tym no część z tych dojdzieńsi to są właśnie takie albumiki z ilustracjami czyli takie portfolio najczęściej tematyczne w stylu nie wiem dziewczyny ze słuchawkami narysowane przez grupę X i część pierwsza, część druga, część trzecia i to no dosyć dużo ludzi kupuje. Jak już jesteśmy przy tym to oczywiście nie można nie wspomnieć o tym, że dużą część do dziś stanowią albumy czy tam mangi o treści erotycznej. I tego jest bardzo dużo. Podejrzewam, że prościej jest dla y, tych rysowników, którzy od czasu do czasu chcą sobie y, mangę czy tam ilustrację o takiej treści wyprodukować, zrobić sobie po prostu takie dodzień, niż nawiązywać y, kontrakty z wydawnictwami, więc tego powstaje naprawdę dużo. I mówię tu nie tylko o takiej, powiedzmy, czystej, hard erotyce gdzieś tam, tylko też o takich lżejszych rzeczach, typu tam boys love, Girls Love i tak dalej, tego tam jest masa. Oczywiście mangi o tego typu rzeczach wychodzą normalnie jako serie i tego też jest masa, ale oprócz tego jest ten taki bardziej unikalny, yy, outsidowy taki rynek. Drugą ważną rzeczą, jeżeli chodzi o do właśnie, na której chciałem się skupić w drugiej części tego podcastu, to są prawa autorskie. Bardzo często mamy takie Dojinshi, w których użyte zostały tematy, bohaterowie, setting i tak dalej, z dużych serii, czyli zarówno mangi jak i animacji. Mamy na przykład nie wiem, Dojinshi z k -Onem. bardzo dużo tego było, bardzo dużo tego zresztą dalej się pojawia pomimo tego, że animacja się w sumie skończyła, a manga się też już zbliża powoli do końca podobno. Czyli popularnych takich właśnie postaci bardzo dużo pojawia się w Dojinji. Mamy na przykład takie anime Tiger and Bunny, które jest głównie dla żeńskiej części publiczności powiedzmy przeznaczone i... To jest taka relacja między dwoma kolesiami, którzy są tam rywalami i tak dalej. Ja tego w sumie nie widziałem, ale wiem, że pojawia się bardzo dużo do dziś właśnie, gdzie y, ci bohaterowie mają bardziej zażyłe relacje, że się tak wyrażę, i tego jest masa. No i najciekawsza rzecz w tym jest taka, że to są y, mangi, czy tam ilustracje, które są normalnie sprzedawane. Czyli ci kolesia nie dość, że y, biorą postacie z innych tam animacji, rysują swoje rzeczy, to jeszcze to sprzedają. I to jest bardzo ciekawy aspekt tutaj e, rynku właśnie mangowego w Japonii. Na tyle ciekawy, że postanowiłem się zapytać mojego profesora, a jednocześnie specjalistę i autora mangowego jednocześnie, e, pana Ockę Eiji'ego, jak to jest możliwe i czy jest to jakoś regulowane prawnie. Uwaga, tutaj nastąpi język japoński. Przez chwilę będzie słychać czyste nagrania, a potem ja będę tłumaczył. Czu. Nijisousaku Tak, tak Tak, nidzi tak Japończycy nazywają takie prace Nijisousaku, czyli Prace pochodne Nazywając postaci z prac innych Autorów, tworzenie własnego Właśnie, dodzieniu się na przykład To jest Sosak z prawnego punktu widzenia jest to naruszenie praw autorskich, jednakże pomimo tego, że w Japonii ostatnio coraz bardziej ściśle przestrzega się właśnie praw autorskich, w przeszłości Japonia była krajem, w którym te prawa autorskie, szczególnie jeżeli chodzi o mangi właśnie, były przestrzegane bardzo luźno. Na przykład w czasie wojny japońscy rysownicy tworzyli i wydawali komiksy z myszką Miki. Nawet twórcy tacy jak Tezuka Osamu, e, który zresztą wziął prototyp i całą ideę e, z Bambi, Zamienił tylko Bambi na Lwa i wyprodukował taką mangę jak Jungle Taiti, czyli um, Kimba the White Lion. Więc od samego początku w sumie przemysł japoński traktował prawa um, do postaci i tak dalej, nie w stylu amerykańskim czy europejskim, ale tak bardziej luźno. To jest pierwsza taka w sumie przyczyna, dlaczego takich parodii jest dużo, no bo w sumie japończycy najpierw nazywali takie komiksy parodiami, potem właśnie zaczęli je nazywać Niji Sosaku, czyli pracami pochodnymi. No i takie rzeczy, które aktualnie są, czyli właśnie takie eventy, prace fanów i tak dalej, zaczęły się pojawiać w latach 80. w takiej ilości. No i pojawił się również ten market komiksowy taki, czyli właśnie sprzedawanie tego. No i jest to ogólnie wybaczane. To znaczy z prawnego punktu widzenia nie ma jakiegoś specjalnego prawa, który mówi, że należy wybaczać produkowanie takich rzeczy. Ale jest tak, jakby powszechnie przyjęte, niepisane prawo, że takie prace się wybacza. E, oczywiście są wydawnictwa autorowie, którzy tego nie robią na przykład e, Doraemon Fujiko Fujio jest bardzo chronioną marką, czy na przykład e, wszystkie rzeczy związane z Gundamem no i w wypadku właśnie, jeżeli ktoś stworzy mangę, czy tamto się z bohaterami tych prac, to zdarzają się jakieś tam aresztowania czy grzywny itd. itd. E, w większości przypadków jednak e, te firmy, wydawnictwa i autorowie przymykają e, oko udają, że tego nie nie widzą po prostu Wynika to również z tego, że autorowie, którzy obecnie produkują te wysokobudżetowe prace, kiedy oni zaczynali, też produkowali właśnie e, te Niji Sosak, czyli używali bohaterów e, z innych, w tym czasie popularnych mangi i animacji. No i oczywiście również teraz wybaczają tym, którzy aktualnie to robią, którzy są powiedzmy na tyle niepewni swoich prac i swoich, nie wiem, designów, postaci i tak dalej, że używają właśnie tych bardzo popularnych już wymyślonych i sprawdzonych wzorców. Oczywiście jest to wybaczane, dopóki te prace są sprzedawane na jakichś eventach czy w jakichś niezależnych sklepach jako do jinsi, a sprzedawanie tego oficjalnie w wydawnictwach jest raczej niemożliwe. Ewentualnie trzeba było zapłacić naprawdę wysokie um, tantiemy za używanie postaci. Przez to jednak rynek tutaj, właśnie fanowski tego do dzińszej, takiego półamatorskiego tworzenia mang jest bardzo, bardzo rozwinięty. Pomaga w tym właśnie to takie przeświadczenie, że postacie i tak dalej są taką public domain, są takim dobrym ogólnym, że można je sobie używać i nic się złego nie stanie, jeżeli narysujemy na przykład, nie wiem, swoją wersję Keiyona. Nie No więc tak rozwija się światek mangi czerpiącej z innych prac w Japonii. Mam nadzieję właśnie, że z wejściem internetu i publikacji tego typu rzeczy w internecie te takie przeświadczenie o dobrach publicznych nie zginie i młodzi autorzy, którzy teraz będą startować, też będą mogli właśnie bez specjalnego strachu używać właśnie rzeczy, które lubią. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny Gom Jabar.